Życie według Bożego upodobania. Życie po Bożemu. Tajemnicą takiego życia jest nie religijna przynależność do jakiejś ziemskiej, kościelnej instytucji, nie ludzkie starania i wysiłki, ale tajemnicą Pobożności jest osoba. Osoba Pana Jezusa Chrystusa. On sam i tylko On jest czystym zdrojem pobożności. Jedynie nasza łączność z Nim uzdalnia nas do prowadzenia pobożnego życia. Jest to określane mianem tajemnicy, dlatego że przez długie wieki osoba Pana Jezusa Chrystusa była ukryta, choć wszystko, co było napisane w natchnionych, świętych księgach, o nim świadczyło. Jest to także określane mianem tajemnicy, ponieważ jest to ukryte przed ludzką mądrością i może być tylko Zrozumiane poprzez objawienie, które daje Bóg w Jezusie Chrystusie. Ta tajemnica pobożności, jak czytamy w tym wierszu, jest wielka. Greckie słowo mega to jest mega tajemnica, co oznacza ważna, wielkiej wagi, posiadająca ogromne znaczenie. Co więcej, jest to Bezsprzeczna tajemnica, inaczej niezaprzeczalna. Tak naprawdę greckie słowo, które tutaj jest użyte, to słowo, które oznacza wyznawać to samo. A więc innymi słowy, to co tutaj Paweł mówi, to co zawiera ta tajemnica, jest czymś, co jest wspólnie wyznawane. Paweł mówi, wszyscy chrześcijanie, bo tutaj taki jest kontekst, mówią to samo. Tutaj nie ma debaty w tej kwestii, nie ma jakiejś kontrowersji, ale wszyscy potwierdzają to. To jest zgodne wyznanie chrześcijan, to o czym tutaj Paweł mówi. W dziejach apostolskich w XIX. W rozdziale i w 28 wierszu czytamy, że w mieście Efezie ludzie czcili Artemidę Efeską. I tam poganie krzyczeli, wielka jest Artemida Efeska. Natomiast pierwsi chrześcijanie wołali, wielka jest tajemnica pobożności nawet niektórzy przypuszczają, że mogło to być swego rodzaju pozdrowienie. Chrześcijanie mieli kilka różnych wyrażeń, którymi się pozdrawiali. Pozdrawiali się, Pan nadchodzi. Pozdrawiali się, Jezus jest Panem. I niektórzy przypuszczają, że również to było ich wspólne pozdrowienie, gdyż to słowo użyte tutaj greckie może coś takiego też oznaczać, że oni wspólnie jak gdyby wyznają to i też może to oznaczać, mówią to po prostu. A więc niektórzy przypuszczają, że również było to jedno z pozdrowień chrześcijan. Wielka jest tajemnica pobożności. I... Możesz powiedzieć, no tak, ja też chciałbym tak mówić, ale o co, o co w tym chodzi? Co się za tym kryje? Czym jest ta tajemnica pobożności? Tak jak już powiedzieliśmy, to nie jest co, ale to jest kto przede wszystkim. Następny wiersz mówi ten. A w niektórych przykładach, Dorotka tam już widziałem, patrzyła u siebie, pokazywała innym, że jest Bóg, tak. Bóg, który objawił się w ciele. Ta tajemnica pobożności to nie jest doktryna. Tajemnica pobożności to nie jest jakieś kościelne kredo. Tajemnica pobożności to nie jest jakaś kwestia do wykładu teologicznego, ani jakaś religijna zasada, ale tajemnica pobożności to osoba i to wielka jest tajemnica pobożności. Chrześcijaństwo nie jest jakimś systemem ceremonii, nie jest jakimś planem, jak wykonywać dobre uczynki, chociaż zawiera w sobie te elementy, ale chrześcijaństwo wyznaje i utwierdza prawdę wspólnym wyznaniem, że Bóg Święty Bóg, doskonały Bóg, sprawiedliwy Bóg objawił się w tym świecie w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I to jest serce chrześcijaństwa. Jest to jedna z najbardziej zdumiewających spraw w całej sferze religijnej debaty, że Bóg stał się człowiekiem. Święty Bóg objawił się, zamanifestował się, zademonstrował swoją naturę w ludzkiej formie. Spróbujmy rozważyć tę tajemnicę. Po pierwsze, ten, który objawił się w ciele, albo, tak jak w niektórych przykładach, Bóg objawiony w ciele. Tak oddaje to Biblia Gdańska. Bóg objawiony w ciele i Biblia Brzeska również. Bóg stał się widomym, widocznym w ciele. Jest to jeden z takich wierszy biblijnych, który toczyły się wielkie tutaj debaty, co tam naprawdę jest zapisane i nawet użyto mikroskopu, żeby badać najstarsze manuskrypty, ponieważ jest to troszkę złożony problem nie, nie zamierzam tutaj przedstawiać całości tego bo to by mi zajęło całe, cały mój czas ale problem jest tego typu że w języku greckim kiedy zapisywano wszystko jak wiecie zapisywano ciurkiem nie było przerw między słowami wszystko było z dużych liter pisane i co, co więcej pewne słowa, które często się pojawiały skracali a więc zapisywali tylko pierwszą i ostatnią literę kiedy to robili, stawiali taką kreskę na górze, delikatną, nad tym słowem, żeby było wiadomo, że to jest skrót, że to nie jest to słowo, tylko jest to skrót. I skracając słowo Bóg, jeżeli złożymy te dwie literki ze sobą po grecku, pierwszą i ostatnią, to powstanie nam słowo, które również oznacza który. I teraz w tym, tym aleksandryjskim manuskrypcie jest ta kreska nad tym złożeniem, ale jak badano to mikroskopem, stwierdzono, że ta kreska została później dopisana. I pytanie zachodzi, czy ten, który ją tam zapisał później, poprawił coś, co już zaczęło blaknąć na tym manuskrypcie, czy coś dołożył. Dodatkowo w tym pierwszy, w pierwszej literce jest jeszcze taka maleńka kreseczka, taka, jak taka falka, której też nie widać. I teraz nie wiadomo, czy nowy wyblakła, czy... I stąd mamy ten, te dwa tłumaczenia. Niektórzy obstają, że tamten dobrze poprawił, że tam miało być Bóg, że tutaj to o to chodzi. Inni mówią, nie można być tego pewni, więc zostawiają to słowo, które przypuszczają, że było, czyli który. Ale chwała Bogu nie jest to jedyny wiersz, na którym ta doktryna się zasadza. Gdyby to był jedyny wiersz, no to mielibyśmy poważny kłopot. Ale dzięki Bogu są inne wiersze, w których ta sama prawda jest równie jasno przedstawiona. W Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale i dwudziestym trzecim wierszu czytamy Oto Panna pocznie i porodzi syna i naddadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Jan w swojej Ewangelii na samym początku rozpoczynając pisze Na początku było słowo, a słowo było u Boga a Bogiem było Słowo. I wierszu 14 daje, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. I apostoł Paweł mówi w jednym z listów, w Nim cieleśnie zamieszkała cała pełnia boskości. I mamy wiele innych wierszy, które potwierdzają, że Jezus Chrystus był Bogiem w ludzkim ciele. Wystarczy popatrzeć na Jego życie. Narodził się z dziewicy. Samo Jego narodzenie mówi o Jego poczęciu z Ducha Bożego, z Boga. Prowadził wyjątkowe, bezgrzeszne życie, jak żaden inny człowiek. Doskonałe życie. Jak słuchamy Jego ponadczasowych słów, patrzymy na Jego pełne mocy dzieła, kiedy wzbudzał z umarłych, kiedy wypędzał demony, kiedy uciszył sztorm, kiedy nakazał wiatrów, wiatrom aby ustały. Zastanawiamy się razem z Jego uczniami, kim jest ten człowiek, któremu demony są podległe który rozkazuje wiatru i burzy, a te żywioły są mu posłuszne. Ten, który objawił się w ciele. Bóg, który objawił się w ciele. To wyrażenie objawił się oznacza został uczyniony widocznym. I to nam mówi o tym, że Pan Jezus Chrystus nie rozpoczął swojej egzystencji w momencie swojego poczęcia. Ale on istniał już wcześniej, a jedynie został uczyniony widocznym, został objawiony. Boży Syn w swej naturze jest tak jak Ojciec, Duchem niewidocznym. Ale stał się widoczny, przyjmując na siebie ludzką naturę wziął na siebie ludzkie ciało i w ten sposób stał się widoczny. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł mówiąc o tej samej wielkiej prawdzie mówi o synu o synu tutaj cytuję o synu swoim potomku Dawida, czyli Bóg mówi o synu swoim potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie Panu Naszym. I tutaj to nasz, to wyrażenie znowu na naszym języku został ustanowiony Synem Bożym. Brzmi tak jakby nie był nim, ale dopiero przez zmartwychwstanie nim się stał. Co oczywiście nie jest prawdą. Dosłownie użyte tutaj to wyrażenie oznacza został zdefiniowany, został określony. Okazał się, ten fakt został objawiony i wyraźnie dowiedziony Tak jest znaczenie tego miejsca A więc przez zmartwychwstanie to zostało bez wątpliwości dowiedzione, że on jest Synem Bożym On się okazał być Synem Bożym, kiedy Bóg wzbudził go z martwych. O tym będziemy więcej mówili później w liście do Galacjan w czwartym rozdziale i czwartym wierszu apostoł Paweł mówi, że gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który narodził się z niewiasty. A więc i również i ten wiersz, Galacjan 4,4, mówi nam o tym, że syn został posłany, a więc oczywiście wcześniej istniał z ojcem, Natomiast przyszedł w ludzkiej formie. To samo widzicie do hebrajczyków w pierwszym rozdziale i trzecim wierszu, gdzie czytamy, że syn jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga. I znowu jak spojrzycie na te greckie słowa, to, to wyrażenie odbicie istoty Boga oznacza dokładna reprezentacja istoty Boga. Która jest w synu. Bardzo ważne wiersze dla nas, szczególnie w czasach, kiedy ludzie, zarówno w świecie, jak i w niektórych kościołach, dokładają wszelkich możliwych starań, aby podważyć boskość Pana Jezusa Chrystusa. Niewielu ludzi dzisiaj walczy z Jego człowieczeństwem. W pierwszych wiekach to była kwestia niewielu podważało Jego boskość, o dziwo. To, co uczynił, to jak żył, to, to jego zmartwychwstanie. Ludzie wierzyli. Większość ludzi, którzy słyszały o nim, uznawali go za kogoś więcej niż człowieka. Do tego stopnia, że podważali jego człowieczeństwo. I to był problem pierwszych wieków, że podważali, że on w ogóle był w prawdziwym ciele. Myśleli, że to Bóg po prostu, który przyszedł w jakiejś duchowej postaci. Różne rzeczy wymyślał na temat Pana Jezusa. Dzisiaj sytuacja się odwróciła. Czyli dzisiaj to nie jest też nic nowego, to się pojawiło w parę wieków po Chrystusie. Ale do dzisiaj, dzisiaj to się nasila widać, że ludzie w drugą stronę próbują obedrzeć Chrystusa z Jego boskości. Próbują nam powiedzieć, że to był zwykły człowiek, dobry człowiek, sprawiedliwy człowiek, ale nie Bóg w ciele. Natomiast Apostoł Paweł mówi, że to jest wielka tajemnica pobożności. Bóg, który objawił się w ciele, albo Ten, który objawił się w ciele. To jest pierwszy punkt chrześcijańskiej teologii. Wielka jest tajemnica pobożności, ten, który objawił się w ciele. Po drugie, został usprawiedliwiony w duchu. Co to oznacza? Użyte tu wyrażenie, został usprawiedliwiony, odnosi się do przedstawienia dowodu Niewinności i uczciwości. A więc bardziej dosłownie tłumacząc, by, powiedzielibyśmy, dowiedziono Jego sprawiedliwości. Pamiętajmy, że Jezus w trakcie swojego życia i swojej służby mówił o sobie rzeczy, jakich nie mówił o sobie żaden inny człowiek. Powiedział, jeśli mnie widzieliście, widzieliście mojego Ojca, który jest Bogiem. Powiedział, ja i Ojciec jesteśmy jedno, stanowimy jedno. Powiedział, ja jestem Panem Sabatu. To ja decyduję o tym, co można robić, a czego nie można robić w Sabat, innymi słowy. Pan Jezus w taki czy w inny sposób w swoim życiu twierdził, że jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. Powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. I Wiecie, że Żydzi, jak to usłyszeli, to porwali kamienie, aby go ukamienować za bluźnierstwo, Że będąc człowiekiem, w ich mniemaniu nazywa się Bogiem. Powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata. I to były wielkie stwierdzenia, które zostały dowiedzione słusznymi, i Jezus w tych wszystkich stwierdzeniach, które o sobie mówił, został uznany za sprawiedliwego w duchu, przez ducha. Jak jak już powiedzieliśmy jego życie samo które prowadził było tego dowodem było czyste święte pozbawione grzechu pełne mocy i pełne mądrości bożej ale jest coś więcej ponownie w pierwszym liście przepraszam w pierwszym rozdziale listu do Rzymian w czwartym wierszu apostoł paweł mówi takie słowa Jezus według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Znowu to słowo został ustanowiony dosłownie oznacza ustalać granice, definiować, klarować, jasno przedstawiać. Niestety nasz język czasami nie oddaje tej głębi Greki, która jak wiecie była językiem myślicieli i nawet ta zwykła Greka, którą Nowy Testament jest pisany znaczenie niektórych słów jest bardzo trudno oddać na inny język dzięki Bogu mamy słowniki mamy możliwość badania tych rzeczy dokładniej i wtedy to znaczenie nam się staje bliższe a więc Jezus według ducha uświęcenia został jasno przedstawiony jako Syn Boży. Został zdefiniowany, zadeklarowany jako Syn Boży w mocy przez zmartwychwstanie. Kiedy Duch Święty wzbudził Jezusa z martwych, w ten sposób Duch Święty postawił pieczęć nad tymi wszystkimi stwierdzeniami Pana Jezusa dotyczącymi Jego osoby. Gdyby On Został w grobie, jak każdy inny człowiek. Gdyby jego życie w tym momencie się skończyło, uczniowie wróciliby do swoich zajęć i ludzie uznaliby go za heretyka. Tak jak Żydzi próbowali go namalować. Natomiast kiedy Jezus Chrystus powstał z martwych, wtedy Bóg postawił pieczęć na nim, powiedział... Zobaczcie, co ja z nim uczyniłem. Jeśli on byłby grzesznikiem, jeśli on byłby zwodzicielem, heretykiem, za to czekałaby go śmierć, to śmierć wieczna. Ale Bóg wzbudził swojego Syna z martwych, dając w ten sposób dowód, że to jest Ten, który prawdziwie był posłany, o którym procy zapowiadali, jak Dawid mówił w jednym z psalmów, że nie pozwolisz, aby moje ciało oglądało skażenie. I apostołowie cytując ten wiersz, pokazują na Chrystusa z stałego. Podczas gdy Jezus prowadził swoje czyste, święte życie, podczas gdy czynił cuda i głosił tak, jak nikt inny nie głosił. Wiemy, że niektórzy uwierzyli, ale Wielu słuchało Go, patrzyło na Niego i mieli zasłonięte oczy, i atakowali Go i twierdzili, że jest zwodzicielem i Bożym przeciwnikiem. W końcu umarł na krzyżu, zawieszony pomiędzy dwoma przestępcami, został zaliczony do grona przestępców, został oskarżony o rebelię wobec cesarza. Przez Żydów był traktowany jako heretyk i bluźnierca i ten, który próbował zniszczyć ich religię sprawiedliwości. I nie tylko ta fałszywa wina została na niego złożona, ale kiedy umierał na krzyżu prawdziwie wina całego świata, Została na Niego złożona. A więc zmarł pod tym ogromnym ciężarem grzechu. Zmarł w takiej chmurze potępienia. I bardzo niewielu, kiedy zmarł, mogło zaakceptować Jego świętość. Mogło teraz uchwycić się tych Jego słów, które wcześniej mówił. I według nich żyć i innym je głosić. Gdyby nie było zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, byłby to smutny koniec. Tak jak niektóre dzisiaj świeckie encyklopedie o nim piszą. Kończą jego historię na jego śmierci. Śmierci jednego z wielu nauczycieli religijności. Ale my wiemy, że Duch Święty wzbudził go z martwych. Pan Jezus, jak powiedział, ja kładę swoje życie, ja też mam moc je wziąć. I wiemy, że Ojciec też wzbudził go z martwych. I w ten sposób ta cała chmura została rozproszona. Gdyż grzech zabija i to zabija na stałe. Natomiast kiedy Jezus powstał z martwych, Zostało dowiedzione, że On nie ma własnego grzechu, że jest czysty, że jest święty, że jest tym, za kogo się podawał. Ojciec dwukrotnie o Nim powiedział podczas Jego pobytu na ziemi, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. A Duch Święty, wzbudzając Go z martwych, Potwierdził te słowa, że prawdziwie to jest Syn Boży, w którym Bóg ma upodobanie. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Po trzecie, ukazał się anioł. Podczas życia Pana Jezusa czytamy o trzech sytuacjach, gdzie aniołowie byli szczególnie aktywni. Najpierw podczas Jego narodzin, czy nawet jeszcze przed Jego narodzinami. Anioł Gabriel udaje się do Elżbiety, później do Marii, do Józefa. Później, kiedy Jezus się rodzi w Betlejem, to cały tłum aniołów, się pojawia i chwalą Boga. Potem, kiedy Jezus był kuszony przez 40 dni na pustyni, czytamy, że po tym czasie kuszenia aniołowie przyszli i usługiwali Mu. I w końcu w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus toczył ten samotny bój, Czytamy, że anioł przyszedł do niego i wzmacniał go, zachęcał go, pokrzepiał go. To są jedyne trzy sytuacje, gdzie, o których czytamy w Ewangeliach, że aniołowie w jakiś sposób go wspierali. Chociaż Pan Jezus w jednym miejscu powiedział, gdybym chciał, mógłbym w jednej chwili wezwać cały legion aniołów, ale tego nie uczynił. W liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale i szóstym wierszu czytamy, że kiedy Bóg wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. A więc, jak widzieliśmy, podczas jego narodzenia aniołowie chwalili go i czcili go i wysławiali go. Ale co z jego zmartwychwstaniem? Czytamy, że również i tutaj pewni szczególni aniołowie zostali wybrani do szczególnych zadań w trakcie jego zmartwychwstania. Jeden, czytamy, odsunął kamień od jego grobu. Kiedy kobiety przyszły do pustego grobu, spotkały dwóch aniołów. I to jeden z nich powiedział do nich, nie ma go tutaj, powstał z martwych. To od nich ludzie dowiedzieli się, że Jezus zmartwychwstał. To aniołowie dali świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Ludzie byli zdumieni. Te kobiety nie szły tam, aby zobaczyć, czy on tam jeszcze jest, ale jak wiecie, szły niosąc maści, by namaścić Jego ciało. Oni się nie spodziewali, chociaż Jezus im zapowiadał, że powstanie martwych. Najwyraźniej nie zrozumieli tego. Chcieli namaszczać Jego ciało. Ale aniołowie mieli troszkę lepsze wejrzenie w te sprawy. Nie mieli tego. Widziały te rzeczy, których ludzie nie widzieli. Pierwszy Piotr, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział odnosi się do dzieła zbawienia i Ewangelii. I w dwunastym wierszu Piotr mówi, że są to rzeczy, w które sami aniołowie pragną wejrzeć. 1 Piotra 1,12 Aniołowie pragną wejrzeć w dzieło zbawienia i Ewangelii. Kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, aniołowie z uwagą patrzyli i wychwalali Boga. Pan Jezus powiedział, że kiedy jeden grzesznik się nawraca, to wszyscy aniołowie w niebie się radują.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 zwiastowany między poganami. Tutaj znowu nasi tłumacze dodali był zwiastowany, żeby to lepiej brzmiało, ale niepotrzebnie. W oryginale nie ma słowa był zwiastowany. To zawęża to zwiastowanie do przeszłości. Natomiast w oryginale jest po prostu zwiastowany między poganami, gdyż on był, jest i będzie Zwiastowany między poganami. A więc możecie śmiało to były tam sobie przekreślić. Zwiastowany między poganami. Po śmierci Pana Jezusa Chrystusa uczniowie byli pełni wątpliwości. Można wręcz powiedzieć ogarnęła ich depresja, smutek. Taki smutek, że nie wiedzieli, co dalej. Ich ukochany Mesjasz, ich przywódca był martwy. Byli wystraszeni. Byli rozczarowani. Czuli się zupełnie bezradni. Słabi. Co, co się stało, że z takiej postawy, z takiego miejsca stali się odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Co ich odwróciło? Co ich zmieniło? Z martwych stanie i następujące po nim wylanie Ducha Świętego. Po swoim zmartwychwstaniu czytamy, że Pan Jezus objawiał się swoim uczniom przez 40 dni. To nie było jakieś, wiecie, jedne, gdzieś tam ktoś coś mu się przywidziało z tego żalu i z tego smutku. To nie było tak, że e, ktoś tam go widział z daleka, ale to musiał być Jezus. Nic, nic takiego. On z nimi jadł. On z nimi rozmawiał. Pamiętacie, kiedy na samym początku Piotr i Jan, po tym, co kobiety im powiedziały, pobiegły, pobiegli do, do tego grobu i zobaczyli te szaty leżące. Z pewnością zaczęli, że go tam nie ma. Zaczęli się zastanawiać. Czyżby rzeczywiście? Powstał z martwych? Maria przychodzi do grobu i słyszy, że ktoś woła jej imię. Maria, Mario. A patrzy im. Rabbi, nauczycielu. I wiedziała, że on z martwych stał. Dowiedziała się. Później w Galilei Jezus przygotował to śniadanie na brzegu na swoich uczniów. Piotr, jak Jan powiedział, to, to, jest, to jest nauczyciel. Wyskoczył z łodzi, szybko do brzegu, do niego. I wiecie, że później Jezus rozmawiał z nim. Mówił mu, że na nowo ma iść i pasać jego owce. Potem uczniowie zgromadzeni w górnej izbie i nagle Jezus staje między nimi, ale jednego ucznia nie ma i on mówi, nie, nie, nie, nie, nie, nie nie uwierzę, póki nie sam nie zobaczę, póki nie dotknę. I tydzień później Jezus znowu przychodzi, Tomasz jest razem z nimi. Jezus mówi, dotknij, zobacz, nie bądź niewierny, ale wiesz. Czytamy dzisiaj do Koryntian, że w pewnym momencie Jezus ukazał się naraz pięciuset braciom. A więc dowodów na Jego zmartwychwstanie było coraz więcej i więcej. Ludzie widzieli Go, uczniowie szli do Emaus i ktoś się do nich przyłączył i wiecie co dalej? Zaczął rozmawiać z nimi, wykładać im pisma i w końcu zaczął łamać chleb i poznali Go, że to, że to. to, to, to. To Jezus, zmartwychwstały. I gdy uwierzyli w Jego zmartwychwstanie, Jezus mówi, teraz czekajcie. Teraz jeszcze poczekajcie. Potrzebujecie jeszcze jednej rzeczy. Poczekajcie na obietnicę, o której wam mówiłem. I stąpi na was Duch Święty i będziecie moimi świadkami. I wiecie, że kiedy Duch Święty na nich wstąpił, to oni z odwagą, z mocą głosili w zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. Poszli do świątyni i tam głosili. Gdziekolwiek w mieście byli, rozgłaszali o tym Jezusie, który żyje. I Żydzi słysząc to złapali ich, zaczęli im tłumaczyć, zaczęli im grozić. Zabronili im, żeby głosili. A oni powiedzieli, sami się zastanówcie, czy to lepiej was słuchać, czy Boga. I byli gotowi cierpieć dla Jezusa Chrystusa. Jeśli Jezus nie zmartwychwstałby, nigdy nie głosiliby Go między narodami, między poganami. Ale raczej sami umarliby, w gorzkim rozczarowaniu. Gdyby jakiś głupiec powiedział im, że ciało Jezusa zostało skradzione, czy myślicie, że na tym oparliby ufność w Jego zmartwychwstanie i gotowi byliby cierpieć i umrzeć? Jeżeli ktoś robi jakieś oszustwo, najczęściej chce z tego ciągnąć jakieś osobiste zyski. Nikt nie robi jakiegoś oszustwa, żeby teraz za to cierpieć i za to umrzeć. Na pewno nie, taki, nie, taka, nie takie grono ludzi. Może są jacyś szaleńcy, którzy do czego by się dopuścili, ale nie, to, to, to nie byli ludzie, którzy coś takiego by zrobili. Sam fakt, że poszli na cały świat i głosili Ewangelię, tak jak Jezus im nakazał, że szli i głosili i czynili uczniami wszystkich których tylko mogli uczynić z różnych narodów, chrzcząc ich, nauczając im wszystkiego, co Jezus im przekazał. To wszystko zasadzało się na tym, że oni widzieli i dotykali i mieli społeczność ze swoim zmartwychwstałym Panem. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami. Uwierzono w niego na świecie. To jest niesamowite, że ludzie słysząc te słowa, po prostu wierzą. Nie widząc, już nie mając takich doświadczeń, takich dowodów, jak uczniowie, mogą usłyszeć te słowa i uwierzyć. I ich życie może ulec całkowitej przemianie. To jest cudowne. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w X rozdziale i 9 wierszu powiedział bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Wiara w zmartwychwstałego Jezusa jest niezbędna i do naszego zbawienia. I jest fundamentem, na którym opiera się nasze wyznanie Jezusa Panem, czyli Bogiem i w konsekwencji nasze posłuszeństwo Jezusowi jako Bogu, jako Panu naszego całego życia. Pamiętacie to pierwsze kazanie Piotra, kiedy Duch Święty stąpił na uczniów? Jego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 że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie zostanie w Otchłani, ani jego ciało nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. I wiecie, że ludzie byli tak poruszeni, że trzy tysiące Wierzyło. W dziejach apostolskich w czwartym rozdziale Czytamy o pięciu tysiącach wierzących Cała Jerozolima Była poruszona I oni chodzili i mówili Ten Jezus, którego wyście ukrzyżowali Bóg go wzbudził z martwych i on żyje I on nam dał swojego ducha I teraz wzywa was do pokuty, do, do wiary i wiecie, że potem się rozproszyli i gdzie nie poszli tam głosili i ludzie wierzyli i ludzie wierzyli i wierzyli, i wierzyli, wierzyli Bóg a nie, zaczęli wierzyć porzucać te swoje bożki te swoje od wieków od... oni nigdy nie mieli tego co mieli Żydzi oni od, od dziada, pradziada wierzyli w te swoje bożki i przychodzą ludzie i mówią im o człowieku, który był więcej niż człowiekiem, który był Synem Bożym, który przyszedł w ciele i za nich umarł, i za nich cierpią I Bóg potwierdził to wszystko, wzbudzając Go z martwych i ustanawiając Go sędzią wszystkich ludzi. I wzywając każdego człowieka do pokuty, do upamiętania i do wiary w Tego, przez którego mogą być usprawiedliwieni przez Bogiem w taki sposób, w jaki nigdy siebie nie usprawiedliwią swoimi staraniami, swoimi religijnymi praktykami i czymkolwiek innym. I ludzie wierzyli. O dziwo wierzyli temu. I, i byli gotowi też cierpieć i byli gotowi umrzeć za wiarę w tego Jezusa, którego im głoszono. Dlatego, że wie, słyszeli to od ludzi, którzy mówili, myśmy widzieli Go po zmartwychwstaniu. Myśmy z Nim byli, myśmy z Nim rozmawiali i widzieli szczerość tych ludzi i widzieli życie tych ludzi i widzieli moc Bożą, która objawiała się w życiu tych ludzi. I wierzyli. I wierzyli. Tak jak tutaj napisane. Uwierzono, między, uwierzono w Niego na świecie. Apostoł Paweł bierze tą wieść i roznosi ją na cały ówczesny świat. Apostołowie głosili Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwzbudzonego i Boży Duch potwierdzał ich poselstwo w sercach słuchaczy i ci wierzyli. I wiecie, dzisiaj ludzie, którzy zaprzeczają zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Czynią to z dwóch powodów. Albo nie poświęcili w ogóle uwagi i czasu na to, żeby przestudiować te świadectwa, jakie są dotyczące Jego zmartwychwstania. Albo po prostu nie chcą uznać Jego zmartwychwstania, dlatego że wiedzą, z czym to się dla nich wiąże. Co to praktycznie oznacza w ich życiu. Oni chcą nadal prowadzić takie życie, jakie prowadzą. Nie chcą, żeby ktoś nad nimi panował, ale chcą być panami samych siebie. Chcą prowadzić swoje bezbożne życie, trzymać się własnego grzechu i nie chcą być odpowiedzialni przed świętym Bogiem, przed którym będą musieli zdać sprawę z każdej myśli, z każdego słowa, z każdego czynu. Więc odrzucają tę kwestię i walczą i przeczą martwych zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest to kwestia moralna, nie kwestia braku dowodów. Kościół jest dowodem, że Chrystus zmartwychwstał, że żyje. Co więcej, ludzkie serce domaga się, pragnie zmartwychwstania. Ludzie nie chcą patrzeć na śmierć jako na jakiś czarny koniec, jako na wieczną niebytność. Ludzkie serce tęskni za życiem i trudno jest człowiekowi zaakceptować fakt, że śmierć kończy wszystko. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa jest nazywane pierwocinami, zapowiedzią tych wszystkich, którzy tak jak On powstaną z martwych. Jego zmartwychwstanie jest nadzieją na nasze zmartwychwstanie i na nasze wieczne życie. On jest pierwszym, który powstał z martwych jako człowiek, aby już nie umrzeć. Wiemy, że byli inni, którzy powstali z martwych, ale umarli ponownie. Natomiast Chrystus został zbudzony i śmierć nad Nim już nie panuje. I jest zapowiedzią tych wszystkich, którzy podobnie jak On powstaną z martwych. Serce ludzkie domaga się sprawiedliwości. Jest tyle niesprawiedliwości na świecie, jest tyle krzywdy, jest tyle zła, jest tyle cierpienia. Jeśli śmierć kończy wszystko, życie staje się nie do zniesienia. Że tylu przestępców, tylu złych ludzi bezkarnie miały czynić zło, a miliony ludzi cierpią. Na przestrzeni historii miliardy ludzi. Cierpi, strasznie cierpi. Dzisiaj świat jest pełen cierpienia, dlatego że są jacyś ludzie, którzy są pazerni. Są ludzie, którzy prostu po troszczą się tylko o siebie. I nasze serca, jeśli, jeśli nie, nie ma czegoś więcej, nie ma w ogóle sensu żyć w takim świecie. Nasze serca domagają się wyrównania tych krzywd, naprawienia tego zła, które oglądamy wokół siebie, które wydaje się nie kończyć i wydaje się potęgować. W ludzkim sercu jest to głębokie przekonanie, że jest coś więcej niż tylko to, co się dzieje tutaj. Jezus Chrystus, Jego zmartwychwstanie jest tego dowodem, jest tego zapowiedzią. Mówi nam o tym, że jest lepszy świat, że jest lepsze życie, gdzie jest wieczna radość, niekończąca się radość, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma łez, gdzie nie ma niesprawiedliwości, gdzie nie ma grzechu, gdzie nie ma kłamstwa, nie ma obłudy, nie ma pazerności, a gdzie jest miłość, jest melodia, szczęście. To wszystko, czego tutaj możemy jakąś tylko namiastkę gdzieś spróbować i jest to tak ulotne, jest to tak słabe. Za tym wszystkim tęsknimy. Wiemy, że po to, to, to, to, to, to dostaliśmy życie, aby nim żyć. Ale ten świat nie jest w stanie tego dać. Nawet najbogatszym nie jest w stanie tego dać. Nawet najzdrowszym nie jest w stanie tego dać. Nawet tym, którzy mienią się szczęśliwymi ilu z nich... Kiedy poczytacie ich prywatne jakieś pamiętniki, biografie, okazuje się być ludźmi, którzy żyli podwójnym życiem. Na zewnątrz, na zdjęciach, na filmach. Wszystko inaczej wygląda niż za kulisami. Jak Elvis Presley, który pakował w siebie narkotyki, żeby po prostu wyrwać się z tego ciągłego cierpienia, z tej ciągłej depresji, z tego ciągłego jakiegoś poczucia własnej winy, jakiegoś poczucia bezsensu, własnego życia. Jak Marilyn Monroe i wielu innych, którzy tak tragicznie żyli. A na zewnątrz ludzie dzisiaj nawet podziwiają ich i chcą brać z nich przykład i myślą, że to jest życie. Nie wiedząc nawet często, co, czym było ich życie. Ostatnio oglądałem taki Zaczęłam oglądać taką serię filmów dotyczącą yy, wpływu roka na myślenie ludzi i na to, co się dzieje. Yy, rozdanie nagród MTV, wychodzi ten Manson, po prostu wygląda jak diabeł, pomalowany na biało i po prostu widać w nim po prostu coś, coś, coś demonicznego, coś okropnego. I on bluźni Chrystusowi, i bluźni chrześcijaństwu. i Nie będziemy tego, tego błota, tego wszystkiego się trzymać. Coś, coś potwornego. I, i, I tłumy młodych ludzi, po prostu setki tam chyba tysięcy zgromadzonych, patrzą na coś takiego i mówią: My chcemy tak żyć, my chcemy, to jest nasz idol, to jest nasz Ten człowiek stoi tam, jak śmierć po prostu wygląda strasznie wygląda. Mówi potworne rzeczy i, i masę młodych ludzi. wpatrzy na niego, jakby to było życie. Przecież ten człowiek jest chodzącą śmiercią. Jest coś większego, jest coś lepszego niż to, co ten świat ma do zaprezentowania.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 Apostolskich w pierwszym rozdziale czytamy o tym, jak Jezus został zabrany do góry, kiedy uczniowie patrzyli, zdumieni. Widzicie, do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale i trzecim wierszu czytamy, że ten, który jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł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 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. W liście do hebrajczyków, w drugim rozdziale i dziewiątym wierszu czytamy, że widzimy tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci. I w Hebrajczyków 8, 1 czytamy, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Wszystkie te wiersze są taką ilustracją tego faktu, że Bóg wywyższył swego syna po jego chwalebnym zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. Bóg wywyższył go. Dlatego, że Jego dzieło było doskonałe. Dlatego, że jako człowiek, gdyż był w pełni człowiekiem, wykonał doskonale wolę Ojca. Jezus jest wywyższony jako człowiek. On jako Bóg zawsze był wywyższony. Jako Bóg on nigdy nie przestał być Bogiem. Nigdy nie przestał dzierżyć tego miejsca boskości. Ale więcej dzisiaj. Na tronie Bożym jest nasz arcykapłan jest wywyższony człowiek. Jezus Chrystus, który stał się w pełni człowiekiem. Tam jest człowiek wywyższony. Jezus Chrystus. On nigdy nie przestał i nie przestanie być człowiekiem. Nigdy nie przestanie być jednym z nas. Bracia i siostry, to, że Bóg stał się człowiekiem nie jest tylko historią. On jest człowiekiem i na zawsze będzie jednym z nas. Nas podnosząc do tego grona świętych, Bożych dzieci, których On jest Synem, którym Bóg ma upodobanie. I w nas wszystkich, w Nim ma upodobanie. aby Duch Boży pomógł nam zgłębiać te prawdy, bracia, siostry, by one przenikały nasze serca, by wnosiły w nie tę radość, że to nie jest tak, jak dzisiaj, wiecie, czasami czujemy się jak ten grzesznik w świątyni. Dobrze, tak powinniśmy się czuć, bijąc się w piersi. Panie, nie jestem godzien, nie jestem godzien, nie jestem godzien. Ale kiedy, tak jak on, zmartwychwstaniemy, kiedy przeobleczemy się w doskonałość, kiedy zewleczemy z siebie nasze grzeszne ciała, kiedy zewleczemy się z tego świata, bracia i siostry, nie będzie tak, że tam gdzieś będziemy z daleka w kącie bić się w piersi. Kiedy Bóg przyjmie nas za synów i córki, kiedy w Jezusie Chrystusie staniemy przed Nim tak sprawiedliwi, jak On jest sprawiedliwy, w Jego szatach sprawiedliwości, nie we własnych łachach, kiedy staniemy się uczestnikami Jego natury, kiedy cała Jego doskonałość w całej pełni zamanifestuje się w życiu dzieci Bożych. O tak, ja mówię, już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło. Kim będziemy? To dopiero się objawi, bracia i siostry. To jest nasza przyszłość, którą nasz Pan nam zgotował. Dlatego chciejmy przyłączać się do tego uwielbienia, które tam w niebie, dla tych stworzeń, które lepiej niż my pojmują, to dzieło zbawienia, które lepiej niż my pojmują to dzieło odkupienia, które tam nieustannie, dzień i noc czytamy, chwalą go i wywyższają go i śpiewają. Godzien, godzien jest baranek i ten, który siedzi na tronie. W piątym rozdziale objawienia Jan relacjonuje te, te, te, te wydarzenia, te sceny rozgrywające się przed Bożym tronem. Mówi, widziałem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 Wyznając dziś zgodnie, że bezsprzecznie, wielka jest tajemnica pobożności. Powstańmy proszę razem i weźcie do ręki Słowo Boże. Otwórzcie jeszcze raz pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział i 16 wiersz. Powstańmy, weźmy, weźmy ten, ten, otwórzmy ten wiersz i przeczytajmy go razem. Tak jak Paweł mówi bezsprzecznie, czyli zgodnie, jednymi ustami. Tak my spróbujmy. Bez tego był. Bez, był zwiastowany, ale zwiastowany. Tak jak, jak to jest, jak to ma miejsce. Jak tam jest napisano. Przeczytajmy razem. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele został usprawiedliwiony w Duchu, ukazał się Aniołom, zwiastowany między Poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas tutaj rozważania Twojego słowa i tego obrazu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zawarty jest w tym wierszu który mówi nam o tej wielkiej tajemnicy pobożności. Daj nam, Panie, lepiej poznawać Ciebie, abyśmy prowadzili pobożne życie. Gdyż tajemnica i naszej pobożności nie leży w dołożeniu więcej starań i zdobyciu więcej mądrości, jakkolwiek te rzeczy są nam potrzebne. Ale Ty sam jesteś źródłem, zdrojem sprawiedliwości, i potrzebujemy, Panie, tej bliskości z Tobą. Potrzebujemy objawienia tej tajemnicy, którą Ty sam jesteś, otworzenia naszych oczu, otworzenia naszych serc i objawiania nam więcej z Ciebie, Panie. Abyśmy mogli, poznając Ciebie, prowadzić życie tak, jakie Ty, Panie, prowadziłeś, wstępować w Twoje ślady. Mieć w sercach to, to głębokie przekonanie o doskonałości Twojego życia, o mocy Twojej śmierci, o chwalebności Twego zmartwychwstania, o Twoim triumfie, o Twojej chwale, o Twojej pozycji dzisiaj wywyższonej ponad wszystko, abyśmy wpatrując się w Ciebie, poznając Ciebie, Panie, Doświadczali też tej przemiany z chwały w chwałę, jak to sprawia Twój Duch. Prosimy, Pani o to w naszym życiu. Prosimy, Pani o naszych rodaków, którzy dzisiaj, i nie tylko naszych rodaków, ale tych wszystkich na świecie, którzy dzisiaj też w taki czy w inny sposób odnoszą się do Twojego zmartwychwstania. Panie, jesteśmy zasmuceni tym całym pogaństwem. Tym, tym tą całą pustą obrzędowością, tym obżarstwem, tą głupotą, która ma miejsce wokół nas i nie chcemy być tego uczestnikami. Panie, chcemy raczej dzielić się z nimi. Tym, co Panie dla nas uczyniłeś, tym, kim dla nas jesteś. Tym, jak Twoja moc i dzisiaj może skutecznie przemienić ich życie. Prosimy, kochany Panie, uzdalnie i nas, byśmy byli pełnymi mocy, pełnymi mądrości Twojej, pełnymi łaski Twojej, wiernymi zwiastunami Twojego panowania, Twojego życia, abyśmy i my w Twoim imieniu wzywali ludzi do pokuty. I Ty, Panie, przez Ducha Twojego Świętego użyj naszych słów, użyj naszego świadectwa, użyj naszych starań. Nie tylko naszych, ale Twojego Kościoła, aby ratować ludzi, aby jeszcze wielu między poganami uwierzyło w Ciebie. Aby jeszcze póki czas łaski trwa, było Panie wiele serc, które nawrócą się do Ciebie z różnych plemion, i języków i narodów. Prosimy, kochany Panie, kontynuuj Twoje wielkie dzieło zbawienia i używaj nas do tego, prosimy. I objawia się pośród nas swej łasce, w swej mocy, zmartwychwstania. Prosimy. Amen.